Lily Hates Roses i kawałek Mokotów 21.34 na naszych radiowych zegarach. Więc przyszła pora w audycji Alt Culture na kolejny blok tematyczny. Previously on. No więc tym razem seriale. Zaczynamy od nowości. Od nowości z Foxa, czyli Shots Fired. Historia czarnoskórego policjanta, który zabija białego nastolatka w mieście w Karolinie Północnej. Biorąc pod uwagę niespodziewane okoliczności tego zdarzenia, dwóch czarnoskórych prokuratorów spoza miasta dowiaduje się, co tak naprawdę się stało. W społeczności rośnie złość, a atmosfera w kraju wrze. Preston Terry i Ash Bell muszą przezwyciężyć osobiste uprzedzenia i wzajemne podejrzenia, by odnaleźć prawdę. 22 marca premiera Shots Fired od Foxa, więc serdecznie Wam polecam zapoznać się z tym serialem, jeżeli klimaty takie kryminalne Was interesują. Jeżeli inter interesuje Was hip-hop, to po mamy powrót trzeciego sezonu Imperium, przygotowanego przez Fox. Imperium to serial dramatyczny opowiadający o kulturze hip-hopu, którego twórcą i reżyserem jest Lee Daniels. Produkcja skupia się na muzycznym potentacie Luciusie Leonie, Terence Howard w tej roli i jego hip-hopowym Imperium. Producentem muzycznym i autorem piosenek jest Timbaland, a w serialu pojawiają się zarówno covery, jak i oryginalne piosenki. Premiera tego serialu miała miejsce 7 stycznia 2015 roku. I drugi serial, który dla Was przygotowałam, to Grace and Frankie, no i jest to również trzeci sezon przygotowany przez Netflix. Fabuła serialu Grace and Frankie skupia się na długoletnich wrogach. Grace i Frankie, przed którymi stoi ostatni rozdział w ich życiu. Kiedy ich ich mężowie ogłaszają, że są w sobie zakochani i planują wziąć ślub, życie kobiet wywraca się do góry nogami. Ku swojemu zaskoczeniu bohaterki odkrywają, że w tym trudnym okresie mogą na siebie liczyć. No i premiera tego serialu miała miejsce 8 maja 2015 roku. Dzisiejsze Previously On kończę na ciekawej informacji z Independent, która pojawiła się dzisiaj, a mianowicie o tym, że Neil Gaiman wydał swoją opinię odnośnie ekranizacji amerykańskich bogów, bo będzie powstawał serial. Serial robiony w ogóle przez ekipę od Hannibala, przez pana Briana Fullera oraz przez twórcę Logana, Michaela Greena, więc myślę, że może być ciekawie. No i jak powiedział Neil Gaiman, powstało 8 odcinków z pierwszego sezonu i są one zapierające dech w piersiach. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, Amerykańscy Bogowie to jest najbardziej znana książka Nila Gaimana. Zdobyła ona nagrodę. Nagrodę Hugo i Nag Nagrodę Nebula i jest to ciekawa historia w takim trochę klimacie fantazy, która opowiada o tym, jak przemijają tradycje, o tym, jak w ogóle zmienia się świat i jak bardzo on się różni dla kogoś, kto na przykład przez długi czas w nim nie uczestniczył. Ciekawa i intrygująca historia. Też trochę klimaty, zabójstwo, te sprawy. Więc jeżeli coś takiego was kręci, to jak najbardziej To ty dzisiaj tak Czekaj kryminalnie. Ciebie. Tak, ja dzisiaj tak kryminalnie jak najbardziej. To przez to, że gadałyśmy o Dexterze. To wszystko przez to. Coś w tym jest. Tak, musi być. Tym razem przyjemność zapowiedzenia utworu zostawiam tobie. Dziękuję. Ci bardzo, chociaż wiem, że też pewnie bardzo chętnie byś go zapowiedziała. Oczywiście. Nothing but thieves uh, trip switch.